z Kentrow Studios, wprost do waszych słuchawek, wprost do waszych odbiorników, do waszych lodówek i suszarko-zamrażarek. Wasz ulubiony i jedyny Tomek Kęcki. <plosy> Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję na drugi To Kochani, podobno niewiele jest takich rzeczy, które sprzedają się lepiej niż seks. Niewiele jest takich rzeczy, które sprzedają się lepiej niż skandale, i niewiele takich rzeczy jest, które sprzedają się lepiej niż gwiazdy. Ale co sprzedaje się jeszcze lepiej? Oczywiście połączenie tych wszystkich elementów. Zatem dzisiaj u nas będą i gwiazdy, będą i skandale, będzie też odrobina seksu. A do tego y, dzisiejszy odcinek będzie nosił chwytliwy tytuł Lesby i gay. Kluby Dedybada Jak pewnie zauważyliście dzisiaj że odcinek spóźniony jest o tydzień. A dlaczego tak się stało? Zaraz wam wytłumaczę. Otóż tydzień temu obchodziłem swoje drugie urodziny i z tego powodu jak zwykle miałem handel straszną, ale. To nie był główny powód. Głównym powodem było to, że pojechałem znowu do Londynu. Tym razem sami. Miałem nadzieję nagrać coś ciekawego, może niekoniecznie już jakąś relację i opowiadanie o tym, co widzę dookoła ale myślałem nagrać jakąś rozmowę właśnie z osobą, z którą byłem a byłem tam z Patrycją no i wziąłem oczywiście mikrofon, żeby jakoś była słuszna, wziąłem dyktafon i pojechaliśmy a kiedy wyciągnąłem dyktafon a zresztą, co wam będę mówił? Posłuchajcie sami Jesteśmy już na miejscu i teraz może zanim powiem gdzie jesteśmy, to powiem z kim jesteśmy Nie już oczywiście znać, mój zniewający głos natomiast jestem Patrycja z którą spore nadzieje jeśli chodzi o nagrywanie podcastów chciałem ją zaprosić no dalej ją zapraszam do nagrywania tego, tego podcastu ale dzisiaj jesteśmy razem i mam nadzieję, że porozmawiam sobie troszkę przy włączonym dyktafonie yy, może potraca na początek przedstaw się ładnie przed, nami, przed milionami słuchaczy tutaj no po prostu powiedz jak masz na skąd przyjechałaś dlaczego z Polski Nie tak? No może powiedz chociaż gdzie jesteśmy. To powinnaś wiedzieć. No nie machaj, nie machaj głową, po prostu powiedz. Nie powiesz. Przyznam się, że troszkę by to teraz użyłaś plany. Bo mam nadzieję, nagrać parę fajnych rzeczy śmiesznych. Może nie tyle a o. Poza miejscu, gdzie jesteśmy, czyli w Londynie, ale taką luźną rozmowę o włączonym nagrywaniu. A tutaj widzę, że, hmm, że będzie problem z tobą znowu. No dobra, dobra. W takim razie włączyłem na nagrywanie, ale zanim włączyłem na nagrywanie, to muszę powiedzieć, że popatrzcie, normalnie cały czas gada. I ciężko ją przekrzyczeć, a tu jakaś dziwna blokada syndrom czerwonego światełka. Nie wiem, nie wiem co z tym dalej zrobić. Tylko dalej pójdzie, to się nie wyrobię z podcastem w tym tygodniu. I następny będzie dopiero za tydzień. A, a, a, a wina będzie wiecie czy ja. Dobra, to tyle. Nie mam takie mile, bo to twoja wina teraz będzie. No, no to na razie. Taki to był właśnie występ Patrycji, Ym, prawda, że miło się jej słuchało? <grych> no ale wracając do dzisiejszego odcinka, wspominałem wcześniej, że miałem handrę z powodu urodzin. I właśnie zauważyłem, nie wiem czy tylko ja to zauważyłem, ale jakąś taką niespójność i niekonsekwencję w myśleniu może o urodzinach, Ym, w świętowaniu urodzin, bo wiemy, w dzisiejszym społeczeństwie panuje taki kult młodości. Ym, Wszyscy chcą być młodzi, kupujemy jakieś krem jakieś, jakieś stosujemy kuracje, chodzimy na e, operacje plastyczne i tego, inne tego, tygu, tego typu sprawy. Natomiast jak to się ma do obchodzenia urodzin? No jest to świętowanie tego, że jesteśmy rok starsi, czyli z jednej strony chcemy być młodsi, a z drugiej strony cieszymy się, że nam tych lat przybywa. No i ja tutaj czuję jakąś, jaką, jakąś fałszywą niekonsekwencję. Ja osobiście Chciałbym cały czas mieć jakieś 20 lat może. Niestety ten czas już dawno, dawno za mną i, i mam trochę więcej. Jak to mówią, Jessie to wrat i. Niestety. No i to też był jakiś powód, że, że ostatnio nie nagrywałem tego odcinka. Bo może jakbym się bardzo chciał, to bym się i wyrobił pomimo, pomimo tej wycieczki londyńskiej. Jednak jakoś jakoś miałem strasznego doła, aby akurat moje urodziny wypadły w sobotę i. Jakoś tak mi się nic nie chciało. Miałem ochotę się wziąć, upić i, i, i gdzieś tam posiedzieć, podumać, posłuchać smutnej muzyki i w ogóle zdołować się okrutnie. Ale było, minęło, jest mi już lepiej. Następna handra przewidywana za rok, bez tygodnia, więc myślę, że, że, że, że na razie dalej będę nagrywał. A z jaką częstotliwością to jeszcze nie wiem, bo myślę nad tym, czy żeby czasem nie zmienić częstotliwości mojego nagrywania publikacji podcastów na... na, na Dwutygodniowy po prostu, bo jakoś mam problem z tematyką i pomimo tego, że dalej mam nadzieję, że Patrycja da się namówić o nagrywaniu, to jednak wciąż jestem tutaj sam i, i naprawdę ciężko mi się to robi, coraz ciężej. Ale no, jeszcze mam parę pomysłów, jeszcze coś mi się uda pewnie nagrać, a potem zobaczymy, co będzie dalej. Słuchajcie podcastu, lubię kiedy pada. O Boże, Skąd Ja tu zawsze jestem. Co jeszcze w dzisiejszym podcaście? Jak wcześniej mówiłem, dzisiaj będzie jeszcze hmm, Gwiazda, będzie jeszcze skandal i będzie jeszcze seks. Hmm, teraz może obiecana hmm, dwa tygodnie temu w ostatnim odcinku Gwiazda, czyli Kate Nash, pani, która ostatnio bardzo chodzi mi po głowie, może nie tyle pani, co, co jej głos i to, co na tym głosem wyprawia. No właśnie, sprawdzałem teraz przed chwilką i trasę koncertową. Na jej stronie kate.nash.co.uk 2 marca jest koncert bardzo blisko tutaj Peterborough w Nottingham. Jest to raptem godzina jazdy pociągiem. I tak się nawet fajnie składa, że akurat w tym czasie będzie tutaj odwiedzała mnie moja żona, pani kierownik Katarzyna myślałem sobie, że fajnie byłoby się wybrać z nią na ten koncert, ale niestety okazało się, że nie bardzo mamy czym, czym stamtąd wrócić potem, bo koncert zaczyna się o 19.30, a ostatni pociąg jest po 20, więc na piechotę nie widzi mi się iść, a, a innej opcji za bardzo nie mamy, tym bardziej, że Kasia wraca następnego dnia do Polski. Ale wracając do Kate Nash, um, urodziła się w Dublinie w 1987 roku, więc ma teraz 21 lat. Wychowała się w Londynie i śpiewa w związku z tym z bardzo przyjemnym angielskim akcentem. Jej muzyka określana jest jako wypadkowa pomiędzy tym, co robi Lily Allen, a muzyką Amy Winehouse. Z tym drugim to się nie bardzo mogę zgodzić, bo to zupełnie inaczej brzmi, zupełnie inny rodzaj śpiewania. Natomiast co do y, Lily Allen jest tutaj dużo podobieństw, ale jednak wciąż ta muzyka jest... Y, na tyle różna, że ciężko je ze sobą pomylić. Oczywiście obie śpiewają z bardzo przyjemnym akcentem, jak wcześniej mówiłem, i obie um, tworzą takie piosenki, które, um, których teksty opowiadają jakieś historie. Ale właśnie to, co mnie urzekło w Kate Nash, jest to, co ona robi ze swoim głosem oraz aranżacje, czyli bardzo fajne wykorzystanie pianina. Ale myślę, że jednak przede wszystkim jest to ten głos. Robią takie, takie jakieś dziwne, nie wiem jak to opisać, puszczę wam za chwilkę i, i to bardzo mi się podoba. Podobne rzeczy z głosem robią właśnie, hmm, oprócz Kate nasz robi Alisha Kiss, robi wokalistka zespołu Faced, robi Angela McCluskey. No po prostu jak robią coś takiego, to takie mam fajne ciarki na plecach, bardzo mi się to podoba i, i myślę, że głównie z tego powodu chciałem na ten koncert y, pojechać, zobaczyć na żywo, posłuchać. To może teraz Wam puszczę, o co, mi, o co mi chodzi właściwie, bo naprawdę ciężko mi to wytłumaczyć, a, a bardzo mi się to podoba. This is my face, covered in freckles with the occasional spot and some face. No i to właśnie było to, co mi chodziło, takie AAA, a, taki, taki, taki wokalny przester, jakby. nie wiem, czy to ma jakąś swoją fachową nazwę, czy nie, dla mnie to jest coś cudownego i mogłem tej piosenki słuchać tylko ze względu na właśnie to AAA a, przez, przez cały dzień, na no, okrągu. Hmm. No i tyle ok, nasze patrzę, co jeszcze mamy na dzisiaj na liście, to za przeproszeniem zaliczenia. Mamy jeszcze właśnie nawiązanie do tytułu dzisiejszego odcinka, czyli lesby i geje, a dokładnie geje i lesby właściwie, tak powinno być. Skąd ten tytuł? Ten tytuł zapożyczyłem od tytułu piosenki, która też ostatnio troszkę mi dokucza, w sensie chodzi mi po głowie. Piosenki olkuskiego zespołu Żywioły. Taki mały, lokalny patriotyzm, we mnie się obudził i chciałem Wam powiedzieć też o zespole Żywioły. Zespół Żywioły gra muzykę, powiedzmy sobie szczerze, troszkę archaiczną, gra muzykę taką nawiązującą do, do, do grunge'u, właściwie gra muzykę grunge'ową, nawiązującą do takich sław jak Nirvana, jak Pearl Jam i inne tego typu klimaty, które... no. Naprawdę mówiąc dawno, dawno wyszły już z mody, jednak akurat do mnie to co oni robią przemawia, bardzo mi się podoba. Byłem na paru próbach tego zespołu, byłem na, na paru koncertach i naprawdę bardzo fajnie, szczególnie na koncertach wypadł zespół bardzo żywiołowo. Pamiętam taki koncert w olkuskiej, zabytkowej, świeżo wybudowanej Baszcie, bardzo małe pomieszczenie, gitarzysta, wokalista przeciskał się między publicznością, śpiewając bardzo żywiołowo piosenkę Foxy Lady, tak, to było niezapomniane przeżycie, no a dzisiaj, przynajmniej raz dziennie muszę sobie posłuchać właśnie piosenki Lesby i geje, czy może geje i lesby, no właśnie teraz nie pamiętam, no ale w związku z tym, że tytuł naszego dzisiejszego odcinka jest taki jaki jest, no czuję się zobowiązany puścić tą właśnie piosenkę, w, może nie w całości, może troszkę upcie, upciętą, ale nie to chodzi. Jeżeli Wam się spodoba, to zajrzyjcie na stronę zespołu www.żywioły.pl Zespół no, wydał swoją pierwszą płytę i jedyne czego teraz potrzeba, to, to fanów publiczności i, i myślę, że będzie dobrze, bo fajnie, fajnie grają. To co, zapraszam na piosenkę Lesby i geje, a może geje i lesby? Myślałem sobie, że nie będę obcinał tej piosenki, pójdę na kompromis, wyciszę ją, puszczę w tle. A tymczasem przejdę do następnej pozycji na mojej liście, czyli rankingu piosenkarek i rankingu piosenkarzy. Najpierw mój prywatny, subiektywny ranking piosenkarek. Są to cztery nazwiska i imienia. Cztery osoby, które subiektywnie, podkreślam, subiektywnie według mnie najlepiej wyglądają. I myślę, że zacznę od końca. Czyli na pozycji czwartej mamy Nelly Furtado, szczególnie, właściwie nie, bo chciałem powiedzieć, że szczególnie ostatnie ostatniej wcielenia. Ale nie, generalnie jest to bardzo ładna kobieta, bardzo ładna uroda, a do tego bardzo fajny głos. Właśnie, wychodzi mi na to, że, że nie kieruje się wyłącznie względami wizualnymi, ale też akustycznymi. No nieważne, na drugim miejscu jest Shakira i ta pani trochę ambivalentne we mnie uczucia wzbudza, bo... Hmm, jakby to powiedzieć, nie jest to bliska mi stylistyka, jeśli chodzi o, o jej twórczość, ale jednak nie wiem, czy to jest ostatni teledysk. Jeden z ostatnich teledysków, w razie, gdzie występuje w takiej niebieskiej peruce, no i wygląda naprawdę bosko. I z tego względu tutaj jest głównie yy, na tej liście. Bardzo wysoko, przyznajmy. Miejsce drugie to Alicia Keys. No i tutaj boski głos, boski wygląd, no nic dodać, nic ująć. I na miejscu pierwszym, najbardziej kontrowersyjny pewnie. Znaczy dla mnie nie, bo, bo, bo ja tą kobietę naprawdę bardzo podziwiam i za to jak śpiewa, i za to jak wygląda. I chyba bardziej za to jak wygląda i za te jej piękne wory potoczami. No po prostu jest to osoba, która bardzo mi się podoba wizualnie. O kim mówię? Mówię o wokalistce słow Garbage, o pani Shirley Manson i to właśnie była moja lista. Piosenkark. Jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to proszę, napiszcie mi maila, napiszcie mi swoje propozycje, że może w komentarzu się ktoś ustosunkuje, Ale aby nie być tutaj męską, szowinistyczną świnią, mam też ranking piosenkarzy, sporządzony po konsultacjach z, z koleżankami. Tu pozycji jest już nieco więcej, bo jest to raz, dwa, cztery, pięć, sześć pozycji. Eee, na miejscu szóstym, jedyny Polak w tym zestawieniu, Piotr Cugowski. Nie będę tu się ustosunkowywał do, do tego, bo, bo no, trudno mi cokolwiek powiedzieć na ten temat. Wiem, że Piotr Tugowski ma bardzo fajny głos, zupełnie nie taki jak jego ojciec, za którym nie przepadam. Miejsce piąte, jedyny niewokalista w tym zestawieniu, Slash, zespołu Guns N' Roses. dawniej teraz zespołu... Jakiego zespołu on teraz jest? Był zespołu Snake Fit, a teraz jest zespołu Velvet Revolver bodajże. Bardzo fajnie grają w takim starym stylu, właśnie, lekko Guns Roseskim na miejscu czy piątym, szóstym, czwartym, przepraszam, na miejscu czwartym jest Jim Morrison. Z takiego zespołu? zespołu The Doors. Pan już nie żyje, był wokalistą oczywiście, pisarzem, poetą podobno i tak dalej. No już go wśród nas nie ma. Na miejscu trzecim wokalista Red Hot czyli Peppers, właśnie nie bardzo wiem jak on się nazywa, ale wiem Wiem, tylko zostałem po prostu poinformowany przez koleżanki, że chodzi im o wokalistę red-hot, czyli Peppers. też nie do końca wiedziały, jak pan ma na imię, a niech się nazywa, w każdym razie myślę, że wiecie, o kogo chodzi na miejscu, drugim jest George Michael, nie wiem, czy ten stary George Michael, czy ten bieżący George Michael, czy jakiś średni George Michael, no troszkę się to jego imagę zmieniało na przestrzeni wieków, w każdym razie jest na miejscu drugim, zgodzę się, że, że, że bardzo fajny ma głos, bardzo lubię jego poczynania muzyczne, a mi się nie interesuje za bardzo. No i na miejscu pierwszym oczywiście Lenny Krawic, niekoronowany król w tym zestawieniu, koronowany właściwie, no, dziewczyny były jednomyślne co do tego pana, wszystkie uznały, że, że to musi być Lenny Krawic na pierwszym miejscu. No przyznam, że nie one jedne o tym mówią, bo, bo, bo znam wiele kobiet, które właśnie za Lennym Krawicem szalały, szaleją. No i właśnie, próbowałem tutaj zrobić jakieś moje własne, prywatne dochodzenie na temat no, jakiegoś, mm, jakiejś wspólnej cechy tych panów I myślałem, długo myślałem i nie uwierzycie, ale, ale wymyśliłem. Znalazłem wspólny mianownik, który ich wszystkich łączy, a co nim jest? Może to jakieś werble? Znajdę jakieś werble albo coś, jakieś perkusje, jakieś burubum albo coś. Właśnie, tym wspólnym mianownikiem są za ciasne, skórzane spodnie, w których ci panowie występują, bądź występowali. Nie zgodzicie się, że, że mam rację? Wszyscy, wszyscy gdzieś tam, w którymś etapie swojej kariery, bądź też przez cały czas występowali w lekko przeciasnych, skórzanych spodniach. I myślę, że, że to jest klucz do podobania się kobietom. Właśnie, widziałem tutaj taki sklep z odzieżą skórzaną i no w przyszłym tygodniu się tam wybieram kupię sobie jakieś zaciasne spodnie i będę się podobał wszystkim wtedy. Tak, to było, to było zestawienie najpiękniejszych, a teraz... Co teraz? Właśnie, teraz myślę pora na jakąś reklamę, a potem zaproszę was na wywiad z gwiazdą. Słuchajcie podcastu Lubię, kiedy pada. O Boże! Skąd się tu no, ja tu zawsze jestem. Nie z depresyjnej Holandii. Nie z zielonej Irlandii. Nie z polskiego Detroit. Nie ze skocznej Australii. Nie z nadrenii. Ani Krystyny. Zachodu Polski. Piękny Wielkopolski. Droga i Bartek, Bartek zapraszają! WWW Na szagę! Lipsyn, Ślady prowadzą donikąd. Wszystkie drogi kończą się ślepymi uliczkami. Myślę, czy po prostu się nie poddać. Dzień dobry, przesyłka dla pana. Co to? Kaseta. Hmm. Tak się składa, że mam tutaj magnetofon. Swing podcast o tym, co nas kręci. Komiksy, filmy, gry, książki. W każdym odcinku fragment słuchowiska. Ech, to tylko jakiś audio spam. Schwingpodcast.blogspot.com, czyli S-C-H-W-I-N-G O czym jest masa krytyczna? O piosenkach zaśpiewaj mi pieśń wesołą. Niech się od nas odbiera, A, no właśnie! I ucięło mi kawałek. Ciąg dalszy tej e piosenki tylko w podcaście Masa Krytyczna. <ś nuest enamaccord FP1> <ś fills> <śloop> Www. Masa Krytyczna. Masa Krytyczna. Masa Krytyczna. Poza tym dupami miła. Kochani, witam w studiu naszego dzisiejszego gościa, skandalistę, gwiazdy polskiej sceny podcastowej, najpłodniejszego podcastera czwartej Rzeczypospolitej, Martina Lechowicza. Martin? Cześć, Martin. Usiądź sobie wygodnie, zaprośmy wszystkich na naszą rozmowę. Nie, no, no, nie, no, nie, no, nie mogę tak... A co się dzieje, coś nie tak? Zwariowałem. Weź się w garść, nagrywamy tu na żywo, ludzie patrzą, zaproś wszystkich ładniej i zaczynamy. Dobra, to zapraszam no, na brak. rozmowę. No co, przejdźmy do rzeczy. Jak wcześniej mówiłem, uważany jesteś za najbardziej płodnego polskiego podcastera, wymieńmy, co udało ci się popełnić do tej pory. Kolaborujesz z niejakim Hugo przy oczywisku dekadencji, nagrywasz też odwyk, no i oczywiście twoim dziełem jest też... Masa krytyczna, bez przygotowania. A czemu tak to podkreślasz? Dlatego, że ludzie mówią, że Martin coś tam bredzi bez składu, czy...? Coś jeszcze słyszałeś o sobie? O wielkim Martini? Gada cały czas tak jakby wypił. No to może trzeba by naprawdę nagrywać na trzeźwo. No mogę, mogą tak od początku robić. Gdybym wiedział, bym był mądrzejszy, to bym tak robił. Chociaż w twoim przypadku to akurat nie ma znaczenia, czy nagrywasz na trzeźwo, czy nie. w ogóle jaka to jest różnica? Przed tym wywiadem popytałem o ciebie na mieście parę osób i to co od nich usłyszałem przyznam, że zmroziło mi krew w żyłach, bo... Martin, podobno nie znasz wszystkich liter naszego alfabetu. Czemu? Nauczyłem się kiedyś alfabetu morsa, potem alfabetu sygnałowego, już zapomniałem flagowego, ale już mi się nie chciało, bo mi się nie chciało tylu flag szyć. No i takich paru innych rzeczy, alfabetu greckiego, hebrajskiego, i ten. No, nie wiadomo co się przyda, ale ja się uczę z ciekawości po prostu, nie żeby się przydało. No ale nie wpadłeś na to, że najbardziej przydałby się tutaj nasz alfabet? Jak ty się maskujesz, to mnie wiedzą. Najlepiej dawać tytuł. To znaczy co, przedstawiasz się i mówisz, jestem Martin Lechowicz, magister Martin Lechowicz, albo docent Martin Lechowicz, albo załóżmy doktor. Jako kto lubisz się najbardziej przedstawiać? A ja nawet nie powiem kto, bo to nie twój zasmarkany interes, ty pryszczu. O, dotknąłem czułego miejsca. <głos> Zakładam, że najbardziej lubisz być doktorem, a wiesz dlaczego? No nie wiem. No to ci powiem. Drugą rzeczą, jaką się o tobie dowiedziałem, to fakt, że masz jakieś problemy z kobietami. Bo ja mam trudności. A z czym konkretnie masz trudności? Nie teraz chodzę po mieście, taki jakiś dziwnie, niezdrowo podniecony, widząc dziurki od klucza. Dziurk od klucza to ta dziurka tak inaczej na mnie patrzy. Jak patrzy? O co ci chodzi? Tak patrzę na tą dziurkę, a ta dziurka wygląda tak ponętnie. Ponętnie? Co ty wygadujesz? Nieważne, znowu bredzę. I no wyjaśnij mi, nie możesz po prostu nie patrzeć na te dziurki? Ale ja widzę, że ta dziurka do mnie woła. A jakieś inne fascynacje? Taki kot transwestyta. Kot? Jak to kod? To, to wszystko się robi szybko. Ale ja się nie pytam o szczegóły, ty naprawdę jesteś nieźle pojechany. No taka mania, nie wiem. No dobra, a nie próbowałeś z kobietami? Nie, ludzie, 37 osób w kolejce. Jedna pani obsukuje. To znaczy, że co, tak chodzisz odpłatnie? Mogłem iść za darmo i nie chciałem. A często tam chodzisz? Codziennie chodzę już od dwóch tygodni, codziennie kolejka wystaje na zewnątrz. 20 osób to jest absolutny minimum. Nie, jest, co najmniej 20, średnio chyba ze 40 osób, 37 jest po południu, jak już się wyluzowało. Rano to nawet nie liczę. Przyznam, że mnie mocno zdziwiłeś, no ale skoro tak często bywasz, to musisz tą panią bardzo lubić. Powiedz coś o niej. Co to za kobieta? Z chipem. Nie, nie. Chodzi mi o to, jak ona wygląda. To ona tak dokładnie wygląda. Jakby ją ktoś drapał, kopał, coś po niej robił. A nie słyszysz w głowie takiego głosu, który mówi, że to nie tak? Że coś jest źle? Że tak nie powinno być? No kurde, nic nie słyszę. Nic. No dobra, zostawmy to. Bo kiedy pytałem o kobiety, to chodziło mi o takie normalne relacje damsko-męskie. Chodziło mi o normalne kobiety. Coś zna jakieś, to niech mi podsyła różne fajne... Podsyła? Chodzi ci o... To jak w tym kawale o studentach, którzy organizują imprezę, tak? No i? No jeden dzwoni do drugiego i mówi Ty, ja przyniosę piwo, mam cztery zgrzewki. Na to ten drugi odpowiada Dobra, jest łatwiej dziewczyny, mam tu ich za dwa giga. <giby> Dobra, no, żałosne, żałosne. Dobra, zmieńmy temat, wróćmy do masy krytycznej. Gdzie najlepiej słuchać masę? Dzisiaj sobie próbowałem słuchać na przystanku w odtwarzaczu MP3 no i. groza. Czyli dalej szukasz najlepszego miejsca. A nie masz już troszkę tego wszystkiego dosyć? To znaczy masy, koczowiska odwyku? Potąd. Potąd. Potąd. Albo nawet jeszcze więcej. Ale rozumiem, że nie rezygnujesz. Nie. Na, na koniec jakaś rada dla słuchaczy? I śpiewaj po piciu. No a ty co robisz zwykle przed śpiewaniem? Piję. Ha, widzisz. W takim razie kończymy. Pytałem ja Tomek. A mówiłem ja Martin, który dzisiaj nie ma w ogóle nastroju do gadania. A mówię tylko po to, bo dawno nic nie mówiłem. A muszę coś mówić od czasu do czasu. Trochę mam to Słuchacie podcastu Lubię Kiedy Pada. Nadajemy na mokro. Już moi drodzy, wszystko. Myślę, że zmieściło się wszystko, co miało się zmieścić. Był skandalizujący, rozerotyzowany Martin, były gwiazdy, był chwytliwy tytuł, więc myślę, że słuchalność będzie rekordowa. Powiedzmy sobie. No i co więcej, no troszkę mi to nie wyszło tak jak chciałem, bo zacząłem przytupem, miało być tak bardzo majewsko i wojewódzko. Wyszło mi to mawkowo na końcu, ale nie żałuję, po prostu taki chyba jestem. I tak to musiało najwyraźniej być. Na koniec jeszcze chciałem wspomnieć o, jednym, o jednej rzeczy. Odkryłem niedawno serial pod tytułem Californication z jednym z moich ulubionych serialowych aktorów z Davidem Duchownym. Tak, tak, tym samym, który występował w serialu z Archiwum X razem z Gillian Anderson. Był to bardzo fajny serial i stawiam go na równi z Serialem pod tytułem był taki serial z Bruceem i Willisem. On Willis tytuł y, na wariackich papierach. I dwa te seriale, właśnie y, archiwum Mix, i na wariackich papierach, były takie nie wiem jakie. W każdym razie były takie seriale z dużą dawką. Pomimo, pomimo tego, że z Archiwum Mix może nie był serialem komediowym, jednak była tam duża dawka humoru i duża dawka dystansu do, do samej konwencji serialu. Często <śmiech> sami aktorzy mówili, że występują po prostu w serialu. Dużo było takich właśnie fajnych zapętleń jakby. No nieważne, ale mówię o serialu Californication, jest to serial z Davidem duchownym w roli głównej, bardzo fajny, dużo tam jest w nim erotyki, dużo jest fajnego humoru, dużo jest takiego inteligentnego humoru, może niekoniecznie takiego humoru fizjologicznego, ala la Benny Hill czy, czy Jaś Fasola, jest taki bardziej humor do pomyślenia, jest dużo erotyki bardzo fajny jest to serial, polecam jest teraz pierwszy sezon ostatni odcinek ma numer 12 ja jestem po dwóch pierwszych odcinkach mam zamiar jeszcze dzisiaj sobie obejrzeć jeden albo może dwa a jutro no niestety jutro niestety do pracy znowu nowy tydzień myślę, że w tym momencie Wypadam zakończyć, nie przeciągać tego, bo nie mam już nic więcej do powiedzenia na, na, na dzień dzisiejszy. Życzę Wam miłego tygodnia, udanego. Słuchajcie mnie, słuchajcie polskich podcastów, piszcie komentarze, bo bardzo na nie czekam. Jeśli ich nie ma, to bardzo mnie to zniechęca. I myślę, do usłyszenia za tydzień. Tak, za tydzień. You'll the dead